Ej, generał, wiesz co? Nie wiem. Miał być żart na wstęp, ale mam smutną wiadomość. Mój monitor, który Ci również polecałem i sobie go zakupiłeś, wyzioną ducha. Jeden z dwóch. Po jakim czasie? Po pięciu latach. Dobra. <grym> Więc trochę tak nie mam za bardzo ochoty na to, żeby to puszczać na początek. Nawet dobrze. Wczoraj coś układałem o połączeniu różnych żywiołów i raz psa, ale dotarłem tylko do tego, że jedną z ras psa muszą być z całą pewnością papugi. Ej, to jak z tymi papugami? Opowiedz no, więcej. Pewnie. To najpierw musimy się zastanowić, jakby, jak same psy działają, prawda? Te takie nasze ziemskie, no w sensie. No tak, cztery łapki, uszy działają, nosy działają. Aha, tak jak działa jamniczek. Tak działa jamniczek. Nie wiesz, jak działa jamniczek? Mm. Okej, okay, w tej chwili jak to powiem, to stopujecie hergatkę i wchodzicie na YouTube, a wpisujecie, jak działa jamniczek. I teraz jest pora na to, żebyście to wpisali i sprawdzili. No, to skoro już wszyscy wiemy... Teraz skoro już wiem, jak działa jamniczek, to tego tematu kontynuować nie chcę. <laughs> to ci powiem tylko jeszcze, że wczoraj mi się pies zepsuł. Oj. Yy, mówię, Lilka, Lilka, idziemy na polko. Ona wstała z łóżka, pobiegła do salonu, przeciągnęła się, położyła się na przednich łapkach mm -hmm. i mordką na dywanie tyłek został w górze i tak została. Ej, hey, do niej mówię, Ej, Lilka, ale my idziemy. I tak stoi. Próbowałeś wyłączyć i włączyć? Yy, zrobiłem takie pyk, pyk po zadku. Takie, wiesz, turknięcie palcem. No, no. Nie zareagowało. Podrapałem po tej główce. Nie zareagowało. I leży tam tak dalej. Nie, podniosłem ją i już poszła. <laughs> no, także zepsuł się pies. Ale z pięć minut tak leżała. No. Zabawnie. Także, no. Nie, nie, ja, ja ją w sumie rozumiem. Jeżeli traktowała wyjście na Polko jako codzienny obowiązek, którego nie chce robić, to ja się nie dziwię, że się zepsuła, zawiesiła i no, nie ma. Nie ma, dokładnie. No, ale ten, jak wiadomo teraz już po obejrzeniu tego zacnego filmiku z 1971 roku to jest to wysokiej klasy sprzęt elektro... elektrobiologiczny. więc no... 300 tysięcy złotych, 300 milionów złotych. 30 milionów złotych. 30 milionów złotych, to nie w kim dmuchał taka kwota, więc... No, nie, niszczy. 000 000 000 000 000 000 no, nie niszczymy. Nie niszczymy. Ej, ale gdyby, gdyby takiego na przykład... Powiedzmy, jest hipotetyczna sytuacja, żyje sobie na przykład jakiś pan na wsi mhm. i pan ma psa, ale pan umiera... A po psa nie zgłosiło się jeszcze, a może w ogóle nie zgłosi, ale zakładamy, że jeszcze, żadno z ewentualnego potomstwa, czy. Żadna ewentualnego... osoba, która byłaby odpowiedzialna za jego przejęcie. Tak, za przejęcie psa. No. I teraz ten pies też zostanie, powiedzmy, potrącony przez samochód. Czy w takim razie kierowca, potrąciciel spowodował, że potencjalny. Spadkobierca będzie uboższy o 30 milionów złotych, czy to skarb państwa stanie się uboższy o 30 milionów złotych i w której sytuacji bardziej jest prawnie ścigany? No, wydaje mi się, że bardziej prawnie ścigany jest, jeżeli zajdzie za skórek nadzę, więc to skarb państwa mógłby być. I wtedy, znaczy wtedy byłby bardziej ścigany. Czyli bardziej się opłaca zabijać psy, które mają właścicieli, niż te bezpańskie. Tak. Tego się obawiałem. <grym> No. Yy, ale na tym no, Jak to mawiają, nie warto, więc no bo ani tego to zjesz, ani co zrobisz. No to prawda. No więc tak zabijaj dla zabawy w sensu. Kota chociaż można na drona nałożyć bo już nie latał. Tak, ale to, to z była sytuacja właśnie, ale tu już chyba wszyscy widzieli zdjęcie kota przerobionego na dron. Dron. Tylko że zanim to było nazwane dronem, to urządzenia latające, to wtedy były kwadrokoptery. No, <głodro> kot. <głodro> no, dokładnie. No, ale tak. No. Wyobraż sobie przylecieć nad schroniskiem dla zwierząt takim dronem? Kotem? Cholera. Żałuję, <głodro> że nie mam drona. To hmm. z tego, że nie masz drona, skoro kota nie masz też kota? Nie mam. No, dokładnie. ale kot... kota jest łatwiej, myślę. Tak, no pod, pod blokiem ci zwykle siedzi 10. No. No. Tego, Masz... naj, tego najgrubszego tego, tego, temu najgrubszemu nawet daję imię Kulkot Kulkot, ale jest... stoczył się z czegoś już? nie, ale jest po prostu nie wyobrażony gruby nie wiem jak bezdomne koty to potrafią robić no, wiesz, bezdomne koty mają właśnie najwięcej żarcia, bo wszyscy je dokarmiają Druga sprawa, że jak złapie sobie gołębia, no to te gołębie też są na tle. Jestem bliżej. pewien, że Kulkot nie umie biegać. <laughs> ale może, może on jest bossem na tej dzielnicy. Na pewno jest baronem. Dokładnie, skoro jest baronem w tej dzielnicy, to zasadniczo ktoś inny za niego poluje, przynoszą mu, on to wcina. Tak jak na przykład koty mojej mamy, zwłaszcza, ko znaczy głównie kocicha, ma to do siebie, że w sytuacji, kiedy coś upoluje, to podchodzi do okna, do kuchni naszej letniej, zastuka łapką, i pokazuje, że oto człowieku dla ciebie prezent. I to jest zwykle albo mysz, albo wróbel. Tak. No. Donkoteone. Wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją twoich wiadomości. <grym> <grym> o mój Boże, jak zmasakrowali mojego chłopca. <grym> no dobrze. No ale to skargatka. Jest ja Ej, jestem Jestem ja Generał. <grym> I zgadnij Czaktul, co i będzie w ostatni weekend listopada. W ostatni? <grym> Andrzejki. No w Polsce tak. A tak na całym świecie? Mm. Black Friday był. Tak, Czyż będzie. Był, był? No, ostatni, ostatni weekend listopada jeszcze nie był. Jestem, okay. jestem prawie pewien. Znaczy, nie wiem, czy to jest ostatni weekend listopada, czy miesiąc przed. Dobra, no no, to, tak. się to się wszystko zgadza. To się zgadza. Się to się zgadza. Tak, ale teraz jeszcze lepsze. No. Zgadnij, co było 5 dni temu. No, 5 dni temu, jak nagrywaliśmy. E... Nie nagrywaliśmy 5 dni, dni temu, nie wiem. Nie nagrywaliśmy 5 dni temu w tym roku. Co? Pięć dni temu mignęła nam rocznica opublikowania pierwszego odcinka. Wow! No. Jestem na nas dumny. Prawie co tydzień <grychyli> nagrywaliśmy. <grychyla> no nie, no nie liczę tej dłuższej przerwy spowodowanej twoimi zaślubinami. No to tak jakaś tam mniej więcej regularność była zachowana. Kurde, jestem za sprawie dumny. Byłbym bardziej dumny, gdybyśmy jednak... Zachowali to. <grychyla> <grychyla> za, za, za, <grychyla> trzymali się bardziej naszego wielkiego planu. Ale jest nieźle no, oczywiście, znaczy wiesz, jakbyśmy się mieli trzymać wielkiego planu, jak nawet dalej nie mamy y, kamery, która to była przecież rozważana na, pi na pierwszym posiedzeniu. Nie, są zbyt drogie sprzęty, jak na nasze możliwości. No, to prawda. Prawda jest taka, że mamy jeden mikrofon na nas dwóch, więc... <ś> no, i teraz wchodzi ten Czarny Piątek. Shit! To jest coś jak Czarny Czwartek? Mm, nie wiem, w sumie cz Czarny Czwartek y, ma takie same promocje. <ś> Wydaje mi się, że mniej. Okay. Tylko na wieszaki. Okej. Okay. No, okej. Okay. Czarny Piątek, czyli mamy promocje w sklepach, tak? Nie. Nie? Czy znaczy, tak, są promocje, z tym, że na przykład już jest obserwowany wzrost procent produktów. Nie, nie, no, nie można winić innych za to, że podnoszą ceny po to, żeby móc później zaoferować większe zniżki, tak? Nie. Jeżeli uważasz, że wystawienie ceny w promocji na końcu listopada i cena ta promocji na, z końca listopada jest taka sama jak cena bez promocji z końca października, gdzie nie mówimy o żadnych fluktuacjach rynkowych. Jeżeli uważasz, że to jest w porządku, to, to nie, myślę, że widzieć można, a wręcz powinno się i stygmatyzować sprzedawców, którzy tego robią, bo to jasne, kto się da kto, że tak powiem kto wypina tyłek ten nie powinien marudzić, że mu coś tam wlazło. Mhm. A, tak mniej więcej działa my przecież jak Samy, samym tym, że się przejmujemy interesujemy tymi promocjami, na które ja poniekąd też trochę czekam. Chociaż nie tak strasznie, bo tylko zobaczę, co z tym wróci. Natomiast tak, doszło do takiego dziwnego zjawiska, myślę, społecznego, że, że, że z jakiegoś powodu w ten konkretny weekend ostatni listopada trzeba zrobić zakupy, ale jakieś duże. A im bardziej ci jest niepotrzebne to, co chcesz kupić, tym chyba lepiej. No... Czyli chcesz mi powiedzieć, że Mediamarkt chce nas oszukać? Nie, no przecież to nie dla idiotów. <laughs> Dobrze, bo tam nie robi zakupów. A Mediamarkt jeszcze istnieje w ogóle? Y Albo jakieś tam podobne pochodne, te wszystkie. Może Media Expert? nie wiem. Może, Media nie, może, Expert. może być, nie Jest tych sklepów od zatrzęsienia, a tak naprawdę w żadnym z nich nie robi zakupów. No nie, Bo no, jest za jest, droga. Jest, dlatego, że jest za daleko. Jakbym tam zaszedł, to pewnie bym coś kupił, gdybym tylko musiał... No, no, ale tak, to też zauważyłem, że jak co, co jakiś czas patrzę sobie na stronę Łowcy Gier, żeby zobaczyć, czy jakieś są nowe, fajne promocje na Łowcy co zrobili, co za goście ja nie mogę. Nie wiem, Widziałeś zrobili. ich nowe logo? Nie. nie bo oni wystartowali teraz z nową stronką. E, Łowcy Gier tutaj od razu może mała adnotacja. Co to w ogóle takiego jest? No Jest to mm, strona, jak kojarzę przede wszystkim z fanpaja na Facebooku, ale wydaje mi się, właściwie jestem pewien, że są troszeczkę szersi niż tylko ten że fanpay no i zajmują się, jak nazwa może wskazywać szukaniem gier, czy to po taniości, czy to wręcz darmowości i dzielą się tymi promocjami z graczami w Polsce, no bo są jednak serwisem polskojęzycznym, czasami... Ale też za granicą działają, mają osobne serwisy na, za... na rynek światowy tak naprawdę. Okej, okay, to nawet nie wiedziałem. No, no i właśnie zrobili aktualizację jakąś swojego systemu teraz testują betę trzeciej wersji strony. Mhm. Jakie logo zrobili? No jak Half-Life 3. Dokładnie. No to bardzo dobrze. Tak i, i wiesz, wychodzę sobie dzisiaj na fysika, widzę logo Half-Life'a 3 i, i, i tylko opis, że zapraszamy do beta testów. O, ale cię zrobili w Ale mnie, no, no nie, wredni ludzie. Dokładnie tak, tym bardziej, że chyba koło roku temu pojawiła się adnotacja, że z tym zatrudnił znowu do czegoś tego typa, który pisał scenariusze do jedynki i dwójki. A znaczy chwilę później, znaczy chwilę później. Jakiś czas później nie pojawiła się ta gra karciana na 3, czy jak się to nam nazywało? To on myśli, że. Ale on pisał scenariusze w tej grze była fabuła? Nie wiem, nie, nie grałem. Nikt nie, nie, nie <śm> grał w tą grę. No. no ale tak, to mogło zrobić no, w... skazy na sercu. Dokładnie. Ale tak. domyślam się, że po co oni to zrobili? No, zasięgi zasięgi. Dokładnie, zasięgi. dokładnie. A my sobie żartujemy z wiadomo, kogo nam obcinają. <śm> No, ale nie wolno żartować z Wielkiego Lorda Gabena, więc kontynuujmy, kontynuujmy. Z tego co zauważyłem, właśnie na Łowcach Gier tam była promocja. Co chwilę są jakieś promocje na konsole też, bo powiedzmy, zapowiedziane są nowe, nowe konsole. Znaczy, na pewno zapowiedziane jest nowe PlayStation, piątka tak zwana, na końcówkę przyszłego roku że gdzieś około świąt ma wyjść nowa konsola, więc no powiedzmy aktualne PlayStation 4 jest już dosyć starą konstrukcją, to chyba 5 lat ma też. Hmm. Więc są promocje, że można kupić PlayStation wersji Pro gdzieś tam za 899 zł, jakoś tak, więc to jest około połowa ceny, która była, nie wiem, dajmy na to rok temu. A myślisz, opłaca się w tym momencie kupować czwóreczkę, czy raczej już myśleć o piątce i odkładać pieniądze na za rok? Szczerze? Ja odkładałbym pieniążki z tego prostego względu, że no tak naprawdę jeżeli nie interesują Cię gry, które były na PlayStation 4, albo na. nie no inaczej, jeżeli nawet Ci interesują gry, które były na PlayStation 4, czyli nie wiem, The Last of Us, yy, Horizon Zero Dawny, bardzo chcę to zobaczyć. dokładnie I jeszcze, co tam było takiego, z takim ekskluzywem? Spider-Man nowy, God of War. To wszystko to dostaniesz, PlayStation 5, no, no jako tak. wsteczny, wsteczna kompatybilność. To jest miłe, A ta Więc... wsteczna będzie tylko z twórką, czy z tymi no, starszymi wydaje mi, się, wydaje mi się, że ze wszystkimi. Bo nice. Bo PlayStation się tym chyba, z tego co kojarzę, to ma właśnie ma to, że oni mają wsteczną kompatybilność też od powiedzmy pewnego czasu. Ale bym sobie zagrał w Apes Odyssey. Apes Odyssey? No, to, w to... to. To brzmi jak Planeta Małp. A, B. A, B. A, już wiem. Na Steamie masz. Jest to na Steamie? To, tak mi się wydaje. To jest na kąpy, wow. Tak, bo robili jakąś tą, jakiego, jakiegoś remastera. Tak, tylko tylko że żeby potem wyszła wersja 3D, no to może ona mhm. będzie na kompy, a mi chodzi o jakąś, o jakąś starą, starą. O pierwszą. Grałem a w nią Bez... w klubie osiedlowym, mając lat może 8-9. Mhm. Nikt nie wiedział w sumie na osiedlu, o co w tej grze chodzi i nikt nie potrafił przejść jednego etapu. I ja pamiętam, wiele lat później, w gimnazjum będąc, siedziałem na jakimś weselu, ktoś tam, jakaś czy dalsza rodzina, czy inne pociutki się hajtały, a siedziałem. No, to wiadom, jest od Wolda. On hmm. World. No, no, no, no, no. To tak. Jest, no. Nawet remaster zrobili ostatnio. O kurczę, no w każdym razie siedzę na tym weselu, ja sobie rozkminiłem, jak przejść ten etap, którego nie mogłem przejść te 6-7 lat wcześniej. Hmm. A, no i właśnie chciałem sprawdzić, czy moje rozwiązanie było sensowne. To myślę, że pora poczekać na... PlayStation 5. <laughs> tak. A więc dlaczego lepiej poczekać? Odłożyć pieniążki na telewizor. A gdzie ci ja to telewizor y jeszcze... Zasadniczo tam tylko masz tylko miejsce... tam i zablokuje sobie drzwi. ewentualnie pod haku na matata. Leżysz na wyrku i grasz na konsoli. Z padem w ręku. Nie, żeby to było moje mieszkanie. To, yy, to je... i tak może walić dziurę, tym bardziej, bo jak Ci odpadną kołki, to Ci dziury nie będą przeszkadzały. Jak mi odpadną kołki i spadnie telewizor, który na nich jest, to będę za bardzo płakał. <laughs> yy, to weźmiesz sobie rozszerzoną gwarancję w razie czego, bo to kosztuje jakieś niewielkie pieniądze, a ten... znaczy, no nie wiem jak w przypadku telewizora, ale... E, rozszerzasz sobie gwarancję i w razie jak ci upadnie i sobie główkę rozbije Nie to... a jeżeli ta rozszerzona gwarancja na telewizory działa tak jak na telefony, to Kojar kończy, że kojarzę, tak kojarzę tego... że przy rozbiciu też powinno zadziałać, a jakby nie zadziałało to wtedy się mówi, panie, co jest napisane w umowie? Że... Bie bierz, bierz pan telewizor i spielaj. A no może, nie wiem, mówię, że mm -hmm. jak to działa z telefonami. I z telefonami ukłócić się, żeby ci oddali, to jest tak dużo roboty, że tani, tani, szybciej ci będzie zarobić w tym samym czasie te same pieniądze, które, które będą na nowe siły mm. potrzebne. No, mnie ostatnio. Znaczy, dobra, o czym tu rozmawialiśmy? Za chwilę powiem o tym, co chciałem przed sekundą powiedzieć. Oha, PlayStation. PlayStation 3, 4 promocje, coś tam, 899 zł. Tak, tyle kosztowało właśnie około 3 tygodnie temu. A jak wyszło? A, Wie, 1500? 1600? 1600? Tak, tak bo konsole, konsole są tanie. Konsole są tanie yy, względem tego, co oferują względem komputerów stacjonarnych. Mhm. Za to drogie są stosunkowo na nie gry. gry okay. tak. Ale masz te Playstation Plus i inne takie. Dokładnie, więc tak naprawdę garanie na konsoli w czasach obecnych, kiedy masz swobodny dostęp do internetu plus Możesz sobie wykupić właśnie abonament PlayStation Plus i tak dalej. Jest całkowicie wystarczający dla osób, które grają tak jak my 3 godziny dziennie max. Mm, żeby aż tyle. No właśnie. A czy to zależy? Bo ja to mam w sumie tak, że ja gram albo 12, albo 0. No, ale średnio chodzi 3. <laughs> Coś w tym jest. Coś w tym jest, to prawda. No, yy, no a ostatnio właśnie widziałem promocję właśnie jakimś tam media, coś tam, czy tam euro, coś tam, czy innym sad, coś tam, mhm. yy, że 1300 zł, tylko 1300 zł z całych 2000. A pewnie jeszcze z jakimiś grami gratis, nie? Nie, no pewnie, FIFA 20. Aha, no. <laughs> Naturalnie. <gamy> Już lecę. Gamerskie. <gamy> Dokładnie. Ale nie, to, to, to, to, mi się wydaje, że jednak jest konsola głównie pod FIFA, bo w sumie. Cudem... Nie, no PlayStation pod FIFA, pod Horizona, pod God of Wara. W co się gra więcej? W, nie wiem, Dark Soulsy. Tak? Naprawdę, Dark Soulsy mają więcej graczy na PlayStation niż Fifa. Nie, no Fifa to, to inaczej. Nie rozpatrujmy FIFA jako gry, jako gry, gry, bo gracze, gracze, tacy jak ty czy ja, którzy zjedli zęby na Warcraftie, czy Wowie i innych Starcraftach. Nie uznają tego za grę. To jest powiedzmy. Dla NPC. To jest dla NPC. Ja o tym <laughs> tam. Teraz. I zaraz posypił się hejty, że FIFA to wspaniała gra. Ale nawet nad kumpel mój Krzysiu, który jest wielkim fanem wszelkich FIFA, PS-ów i tak dalej, stwierdził, że to jest najgorsze gówno, jakie powstało od czasów, nie wiem. W sensie dwudziestka? Czy... Tak. Tak. Aha. Że sam model kopania piłki jest tak skopany, że to, że to tego, że, że, że tą płytą można kopnąć. Okej. Okay. No, yy, ale nie, no to jest powiedzmy gra, która się nadaje. Powiedzmy za dużo, powiedzmy. To jest gra, która nadaje się na posiadowy przy piwku niejednym, żeby jakoś miło spędzić czas. No, ale jest też Brawforce. Jest też Brawforce. Są też Mario Karty. A nie lubiłem Mario Kartów. Nie lubisz? No, jakoś... A kiedy ostatni raz grałeś? O Jezu Chryste. No właśnie, więc pewnie, I, pewnie i to, jeszcze i, nie... I to jeszcze na Wii. O. <laughs> I może jeszcze byłeś trzej w tym czasie. Tak. No, widzisz? No, no, no. To... Dzisiaj w pracy, w momencie relaksu z kumplami zeszliśmy na piętro, piętro piąte, a tam czeka na nas e, Nintendo Switch firmowy plus kilka gier i były właśnie Mario Karty, graliśmy sobie no bardzo, Ja, ja no, dzisiaj bardzo przyjemnie. Naj, najprzyjemniejsza przerwa jaką miałem, tak poszedłem do toalety na chwilę <laughs> i siedziałem i minęło 5 minut i wyszedłem. Wow. <laughs> Brzmi wspaniale. Ale się wybawiłem. No, także tak, takie, takie promocje na Black Friday. Mm. No ale no, nie jest to taka fajna zagrywka, jeżeli podnosimy ceny. No. A czy wiesz, mi, bo mi się wydaje, że coś, coś powoduje, że wpadamy w ten owczy pęd i z jakiegoś dziwnego powodu kupujemy. Oczywiście yy, święta się zbliżają, to jest pierwsza uh -huh. najlepsza wymówka, no bo okej, okay, no jest promocja, kupi się ojcu coś tam, matce coś tam, siostrze perfumę, bratu piłkę i, no i mamy odhaczone z głowy. Jeżeli jeszcze będzie taniej niż gdybym to kupił normalnie, to nawet człowiek taki zadowolony z tego no. sklepu wyjdzie. I gdyby to się do tego tutaj kończyło, na, na tym skupiało, to wszystko spoko. To jeszcze okej. Okay. Sobie też tam powiedzmy coś przy okazji. Natomiast e, ja lubię sobie obserwować czasami te nagrania z amerykańskich Walmartów, że drzwi się otwierają i rzeczywiście... Jak w Karpie w Lidlu na święta. Tak, tak. I widzisz, jak nocna straż, czy tam, jak się tam mówi, na pracowników Walmarta, nie radzą sobie z tymi atakującymi tabunami różnorakich elementów społecznych z warstw wszelakich. No A spróbuj takiego rozpędzonego 200-kilogramowego Amerykanina za zatrzymać. Ja bo... no te wózki nie jeżdżą tak szybko. <laughs> Coś w tym jest. Nie nie No i na ja, ja ci powiem, że tak co roku sobie myślę, żeby na przykład. Um, wprowadzić taki solidny reżim finansowy, jakiś taki dyktat. Kiedyś nawet przez chyba kwartał coś takiego robiłem, mhm. że dosłownie żywcem nie kupiłem niczego, co mi nie było potrzebne, z tym, że od czasu do czasu zezwalałem na mhm. właśnie poluzowanie reżimu jako coś kupione sobie dla przyjemności. I jeżeli na przykład... Mhm. Mm, na przykład raz na miesiąc kupić sobie nową grę na przykład, chociaż raczej myślałem raz na dzień kupić sobie piwo mm. bo to było na studiach no. e... chociaż nie, wtedy codziennie kupowałem sobie żelki ze zole kwaśne cool. i, i dos nie, dosłownie tak bo one były, jakieś, takie wydaje mi się, że w miarę tanie były w karfurze, który miałem codziennie wracając z zajęć jak nie wracałem, jak nie byłem na zajęciach, bo na przykład nie poszedłem na nie, to, to, to nie miałem tych ze zoli, ale tak to potrafiłem wejść i wziąć je, nawet nie brać alkoholu i, i, i to było mi do grania hmm. Ja ostatnio, jak mam ochotę na coś słodkiego, to kupuję sobie zielone skittlesy. Są super, ale są wydaje, super mi się, kwaśne, że już, wydaje mi się, że już straciłem bardzo dużo, jak to się nazywa, na zębach. Szkliwa. szkliwa. Tak, że już na tyle dużo szkliwa straciłem, że powinienem się od nich troszkę odpocząć. Albo zacząć pić więcej herbaty z kamieniem, żeby ci odkładać. Te. No nie, no to dlatego wody, kranóweczkę... Prosto bez gotowania, bez, bez, liczenia, gotowania? bez filtra. To ja filtruję przed gotowaniem. Czy i filtrujesz, i gotujesz, zanim się napijesz karnowy? Mm, do herbatki. A nie, nie, bo... nie, ja mówię takie zające A, nie, kubek. tylko filtruję. Okay, to ja nawet nie, znaczy, naj... Powiem tak, jest naprawdę fajna, fajna woda u nas na osiedlu. No ja wiem. no Jestem bardzo z niej zadowolony i filtr mi wystarcza. I od dwóch lat picia filtrowanej wody z kranu nic mi nie jest. Czyli polecasz e, jakiś filtr? Tak. <laughs> Jaki? Coś? Dwa słowa? Dwa słowa? Mam ci polecić? No. No to ja mam z Elmera. Nie pamiętam marki. W sensie, nie pamiętam modelu konkretnego. Ale ma takie okrągłe ten, okrągłe filtry. Mm. Powiem tak. Znajdę go i wrzucę grafikę odcinka, to... <laughs> Ej, a robimy taki chamski product placement w tych odcinkach. No nie i nikt ani grosz. Nikt, ani, ani grosza, nikt ale nam ale, nigdy ale nie sprzedał. co? byśmy mieli grosz za wyświetlenie, byśmy mieli dwa grosze, które a, sobie dokładnie. sami napije. I jeszcze zabawne jest to, że tak naprawdę nawet reklamy mamy wyłączone na tej hergadce. No bo po co, jak już są wbudowane, komponowane. Dobra, no tego nie zrobię. No. czy znaczy, możesz, no wiesz, na filtr do wody jak filtr do wody. Ja przecież jak Nuka z dawno temu nagrywamy jeden z pierwszych odcinków, gdzie mówiłem jak zbudować filtr do wody z taką fajną harmonikową pompą, żeby to lepiej przecisnąć, to tam podałem nazwę i model jakiegoś tam filtra. <śmiech> <śmiech> to jest człowiek, nie zdawał sprawy te 6 lat temu, że... kurde, Sześć? Nie... 10 tak. koleżko. 10 lat temu? 6 lat temu to ty oh, już byłeś na studiach. Shit. To te dziesięć lat temu człowiek nawet nie zdawał sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak Podac no. Albo hamska reklama. No bo nie było tego tak dużo. Może, było... może, może, może tak, może nie było tego tak dużo dwa, że no, byłem po prostu młody, głupi i nie wiedziałem. Nie oglądałem telewizji. Nie oglądam telewizji, nadal nie oglądam telewizji. No. Tylko Netflix. To mi się skończył i kurde. Żałujesz? Tak sobie, tak bo sobie? wiesz co, gdyby, gdyby to było tańsze, oglądałem w sumie dwa, no jeden serial, chłopaków z baraków. On nie jest warty 40 zł co miesiąc. No, a ten... Jakbyś się złożył na przykład z rodzinką? No tak, ale to wciąż będzie 12 zł, czyli więcej niż ten serial jest warty. Ale jest sporo innych fajnych seriali. Nie nie, nie, nie, nie zgadzam się. Jest bardzo mało fajnych rzeczy. Tam, tak? jest, tam jest bardzo dużo rzeczy, ale bardzo mało fajnych. Z które mi się podobały i tam właśnie obejrzałem, póki, póki tego Netflixa miałem, to Planeta Ziemia jest fenomenalna. Planeta Ziemia to jest ten... Z... To jest, to jest ten serial dokumentalny o... O, Ziemi. o Ziemi. Tak, tylko że on się chyba nazywa troszeczkę inaczej, bo on był pierwotnie wydany przez BBC o tytule Planeta Ziemia, i potem wyszła Planeta Ziemia 2. No koleże, właśnie coś tam. A na Netflixie jest jakoś podobne, ale mhm. to nie jest do końca to samo. Okay. Typu Nasza Planeta Ziemia, coś takiego, ale też czy ta Krystyna Czubówna to robi klimat i, i warto. Co jeszcze oglądałem? Oglądałem dokument o Fire Festival. Mm. To to pamiętam. A to nie było na Wajsie. Nie, nie. Okay. To było to, to, to na pewno na Netflix'ie i, i chyba tyle. Okej. Okay. Nie wiem, to ja Ci mogę powiedzieć, że jest takich seriali, które z żoną sobie oglądamy. Jedną to jest The Good Place. To jest serial o tym, jak y, kobitka poszła do nieba i tam sobie perpetję. Jest tego chyba teraz czwarty sezon, czy piąty. I polecam. Bardzo fajna komedia drugi taki serial, który oglądamy to jest The Hundred. To jest na podstawie książki, najprawdopodobniej na podstawie książki. Nie wiem, czy było pierwsze, czy serial, czy książka. Mm. O tym, jak stu młodocianych bandytów ze stacji orbitującej dookoła Ziemi zostało zesłanych na Ziemię zniszczoną wojną nuklearną, żeby sprawdzić, czy Ziemia już się nadaje do zaludnienia i ich perpetie. Ostatni sezon będzie wychodził pewnie w przyszłym roku, ale tak już ostatni definitywnie. Mm -hmm. Chyba ósmy? ósmy, ósmy. Jak odkryją, że nie jest. <laughs> Nie będę robił spoilerów. Okay. Bo chciałem coś powiedzieć, a się ugryzłem w język. Bo to już był taki, taki hamski spoiler. Okej. Okay. No. I co jeszcze z takich ciekawych seriali tam oglądaliśmy? 3% było ciekawe. Też taki właśnie... Ziemia zniszczona. <laughs> e... I na Ziemi został wprowadzony proces, podczas którego 3% mieszkańców zostaje powiedzmy przepuszczonych przez... Znaczy ogólnie... Zostają przeprowadzeni ludzie przez taki proces w odpowiednim wieku, tam powiedzmy 18-letkowie prze przechodzą przez proces, na którego końcu około 3% z nich zostaje, powiedzmy, przy, prze przechodzi dalej, i oni idą mieszkać jako elita na, okay. po, po, powiedzmy, na wyspie, która jest z dala od wszelkiego złotego świata. W dobrobycie, w, z prądem i tak dalej. Tak. No, jest takich seriali, jest tam sporo sporo takich, które można obejrzeć i dobrze się przy nich bawić, ale jest również bardzo dużo takiego chrapiszcza. A to nie, wiesz co, ja nawet na to patrzyłem w taki sposób, że musiałoby mnie naprawdę pochłonąć, żebym chciał e, więcej siedzieć, bo mm -hmm. ci chłopacy z baraków są spoko jako coś sobie w tle le lecącego, nawet śmiesznego, ale też nie angażującego i ten brak angażu był pożądany przeze mm -hmm. mnie, bo no, mam inne rzeczy niż seriale do roboty. Nie no, czasu odpocząć a co dopiero serial oglądać. No jak z żoną sobie odpocząć no, i obejrzeć coś co. na przykład do obiadu to wrzucamy sobie i oglądamy. No pewko, pewka No, ale jedna rzecz mnie bardzo irytuje w związku z tymi Netflixami teraz jeszcze HBO, Amazon, o, Amazon. E, Disney Plus. Co? No, no Disney Plus na którym masz Wzgórny Wojny na przykład. Okej. Okay. I serial ma. O, nie wiem, czy to będzie o ach, tym, o Django Fecie, czy Boba Fecie, o Boba mhm. Mandalorian. O którymś z Mandalorianów. Nie wiem, czy to będzie jakiś randomowy, inny, czy właśnie jeden z tych dwóch najbardziej znanych chłopców nagród. Okay. Y, to właśnie też tam będzie. Tylko, tylko tam dostępny. No i wiesz, masz tych platform, no, naliczyliśmy ile. Netflix, HBO, Amazon, Disney i coś tam jeszcze jest. Był na Showmax, ale już umarł. Showmax umarł, no ale jeszcze YouTube teraz wyszedł, A no tak. bo te, też powiedzmy YouTube jest w tej chwili jako YouTube mo Movies? YouTube? Nie, YouTube Go? YouTube, no Jakoś tak jest ten YouTube, bo mówiliśmy dawno temu no, no. o wiadomościach nawet. No to masz tych powiedzmy pięć yy, rzeczy, na których, są jakieś, na których są filmy i seriale, które są tylko na nich i weź panie opłatić za to wszystko abonamenty, bo chcesz na przykład tu obejrzeć sobie Gwiezdne Wojny, tutaj chcesz sobie obejrzeć dajmy na to jakiś serial Netflixa, który jest tylko na Netflixie, na HBO chcesz sobie obejrzeć Watchmenów, chcesz sobie obejrzeć na YouTubie, nie wiem, co może być na YouTubie, <grymne> swojego ulubionego patostreamera. <grymne> o tym pomyślał. <grymne> no i wychodzi ci na to, że płacisz po, nie wiem, 30 zł od każdej tej platformy i ci wychodzi kawał pieniądza. Jest na no to jedno, bardzo proste rozwiązanie. Pożyczyć od Szweda? Arr. <laughs> tak, to jest jedno z rozwiązań, ale czemu, czemu nie może być tak, że jakaś z tych platform wyjdzie naprzeciw wszystkiemu i powie, złączmy się! Bądźmy pod jednym sztandarem! Tylko jeżeli wy macie filmy, na przykład Disney, z Gwiezdnymi Wojnami, to jeżeli głównie użytkownicy oglądają wasze filmy, wy będziecie dostawać więcej pieniędzy. Wincy pieniędzy. I to by było super. Albo nawet, żebyś dostawał, e, wykupywał sobie serial. Na przykład nie jestem zainteresowany tym Netflixem ani trochę, ale, no ale na przykład zapomnę sobie, sobie te że... pięć dyszek i chłopaków z baraków to już mamy te ile tam sezonów no. jest i mam. No i też wydaje mi się całkiem no, Albo ilość, ilość od, powiedzmy, odpaleń jakichś seriali na miesiąc, nie? No, jakieś takie pakiety, żeby były. Ale żeby to wszystko było skomulowane w jednej kupie. Na przykład to, co w tej chwili robi CD Projekt Red, znowu wracamy do gier, no czyli tak. GOG Galaxy 2, to jest właśnie to samo, tylko, że znaczy, wygląda... Jak to wygląda od strony prawnej mnie bardzo ciekawe. Czy Gaben tak po prostu powiedział? No nie, spoko. Nie mam do tego pojęcia, ale ludzie testują i podobno to działa. Nie wiem, ja nie zostałem zaproszony do zamkniętej bety, jestem niegodzin dołączyć do zacnego grona nie wiem, beta testerów wśród graczy. Ale rozwiązanie takie, że mam jeden, jeden powiedzmy, jeden launcher, jedne, jednego klienta, z pociągu którego odpalam sobie dowolną grę, jest dla mnie naprawdę bardzo rzeczą taką fajną. Czymś, co bym chciał, właśnie, żeby, żeby nie musiał mieć 10 programów różnych zainstalowanych, zainteresowany, no bo. Po co? Po co? Ja chcę grać w gry. Moim, no. mo, moim, moim celem siedząc w domu przy komputerze jest grać w gry, tak? Więc po co mam mieć 10 różnych programów do grania w gry? Ja nie wiem. Ja też nie, nie wiem. Nie wiem. Dlatego myślę, że wystarczy. Wystarczy. I życzę Wam, no, słuchacze, aby firmy, które zajmują się streamingiem filmów również poszły po rozum do głowy i pod jednym sztandarem się złączyły. Chyba, że macie całkowicie wyjebane na seriale i gracie tylko w gry, albo w ogóle czytacie tylko książki, to... Powiem sobie, że jest ktoś, którego cał, całe życie i cały kontakt z kulturą opiera się na słuchaniu tego jednego podcastu. <grybuj> Trzymaj się, Kamil! I ty, Grzesiek!